Tuka słuchania głosu Bożego Wiele razy moją modlitwą jest do Boga to, aby dał mi usłyszeć swój głos, aby dał mi zobaczyć siebie. Bóg stworzył wszystko swoimi słowami i jedno słowo od Boga może zupełnie zmienić twoje życie. Pan nigdy nie stworzył nikogo, aby poniósł porażkę. Wolą Boga dla każdego z nas jest nasze powodzenie. Wolą Boga jest też to, byśmy wypełnili do końca Jego boski plan dla naszego życia. Czasem to jest niemożliwe do wykonania, gdy nie słyszymy Boga. Powodem frustracji i zniechęcenia u wielu osób jest to, że próbują wszystko robić po swojemu. Ale aby coś robić, musimy mieć słowo od Boga. Plany, które Bóg ma dla nas, są większe niż nasze własne plany. Kiedy się nauczymy, jak podążać za Jego głosem, będzie to najlepszy czas w naszym życiu. W Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale 32 wersecie jest powiedziane: I mówili między sobą, czy nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i otwierał nam Pisma? Zostaliśmy stworzeni ze zdolnością słyszenia Boga. Słyszenie Boga jest kluczem do obfitego życia w Chrystusie. Powinniśmy się spodziewać usłyszenia głosu w swym codziennym życiu. Bóg zaprasza nas do relacji z Nim, w której On nas słucha i komunikuje się z nami. Dzięki relacji miłości z Ojcem możemy wzrastać poprzez objawioną wiedzę z Ducha Bożego, przekazaną naszemu duchowi za pomocą różnych środków. Co to znaczy słyszeć Boga? Jesteśmy pragnącymi usłyszeć Boży głos. Zwykle zmagamy się ze słuchaniem i szukamy łatwych sposobów zrozumienia, jak słyszeć to, co mówi do nas Bóg. Wielokrotnie jesteśmy gotowi pokonać trudności, poddać się duchowej dyscyplinie, aby słyszeć Boga. Wolałabym to ująć jako odbieranie komunikatów od Boga, ponieważ On komunikuje się z nami więcej niż na jeden sposób. Ewangelia Jana, 10 rozdział 27 Bóg mówi do nas Moje owce słuchają mego głosu a ja je znam, a one idą za mną. Czytając ten werset zastanawiamy się, czy rzeczywiście jesteśmy Jego owcami, bo wydaje nam się, że słyszymy Go bardzo słabo albo wcale. Ale Bóg mówi w Rzymian 8,14 Wszyscy bowiem, ci, którzy prowadzeni są przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Czasami sądzimy, że skoro nie słyszymy Boga na tyle, by być przez Niego prowadzonymi, może nie jesteśmy synem czy córką Bożą. Powinniśmy pamiętać, że chociaż wszyscy mamy dostęp do Jego obecności, będziemy słyszeć Go stosownie do miary służby, do której Bóg nas powołał. Nie wszyscy będziemy słyszeć i otrzymywać komunikaty w takim samym stopniu, jak na przykład urząd proroka. W Rzymian 12,6 jest napisane, mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana. Jeśli ktoś ma dar prorokowania, niego go używa stosownie do wiary. Możemy mówić jedynie to, co usłyszeliśmy od Boga w powiązaniu z naszym aktualnym stanem wiary. Możemy uczynić różne rzeczy, które bezpośrednio pomogą nam otrzymywać bardziej czytelne komunikaty od Pana. Są one nam znane i proste, ale ciągle należy je wprowadzać w życie. Modlitwa W Słowie Bożym jest napisane w Dziejach Apostolskim, 10 rozdziale 9 do 10 wersetu, a na zajóżdż, gdy byli w drodze i zbliżali się do miasta, około godziny 6 Piotr wszedł na dach, aby się modlić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 i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Uwielbienie. Dzieje apostolskie 132 3 A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty Odłączcie mi Barnaby i Saula do dzieła, do których ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce, i wyprawili ich. Kiedy uwielbiali Pana, powiedział im Duch Święty. I widzimy, w jaki sposób możemy dojść do bardziej klarownego słyszenia głosu Pana. W Samuela 3.1 jest napisane A chłopiec Samuel służył Panu przed Helim.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 Potrzebujemy płynąć w Duchu Świętym. W objawieniu Jana 1,10 jest napisane. Znalazłem się w zachwyceniu ducha, w dniu pańskim usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby. Albo w 1 Koryntian 14,15. Cóż więc, będę się modlił duchem, będę też się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem. Będę też śpiewał i rozumem. Natomiast w Efezjan 5,19 czytamy, rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając Panu w swoim sercu. Te wszystkie rzeczy prowadzą nas do tego, że lepiej słyszymy Pana. A kolejną rzeczą jest, że potrzebujemy zająć się znanymi nam problemami w naszym życiu w oczekiwaniu, że coś otrzymamy od Boga. Psalm 38,18 mówi. Wyznaję więc moją nieprawość i boleję nad swoim grzechem. A w Psalmie 68,18 jest powiedziane, gdybym nie zważał, na nieprawość w swoim sercu Pan by mnie nie wysłuchał. Stoimy na straży naszych serc i potrzebujemy przejąć inicjatywę. Apostoł Jan pisze, jeżeli nasze serca nas potępiają, to Bóg jest większy niż one. Musimy nauczyć się czekać na Pana, zamiast bez przerwy do Niego mówić. W przypowieści 8.34 jest napisane. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając u moich wrót każdego dnia i strzegąc o drzwi moich bram. Potrzebujemy słuchać naszymi duchami, zamiast ciągle mówić, co blokuje słyszenie Bożego głosu. Trzebujemy być w miejscu użyteczności dla Boga. Po prostu być gotowym na użycie przez Niego. W dziejach apostolskim w 13 rozdziale 9 do 10 wersetu czytamy Wtedy Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, spojrzał na niego, Elimasa Limasa uważnie powiedział, o synu diabła, pełny wszelkiego podstępu i przewrotności, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana? Dzieje natomiast apostolskie 16-18 mówią, a robiła to przez wiele dni, lecz Paweł bolejąc nad tym odwrócił się i powiedział do ducha, rozkazuję Ci w imię Jezusa Chrystusa, aby z niej wyszedł i w tej chwili wyszedł. Gdy aktywnie uczestniczymy w pracy pańskiej, Bóg zacznie do nas mówić. Ponieważ... Potrzebujemy od Niego usłyszeć, co mamy uczynić w danej sytuacji. Gdy będziemy wykonywać te rzeczy w naszym życiu, uszy staną się czujniejsze, a oczy zaczną lepiej widzieć w duchu, a my będziemy wrażliwi na komunikaty pochodzące od Boga. W pierwszej Samuela 15 czytamy. Samuel odpowiedział. Czy Pan ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie głosowi Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Lepiej jest słuchać, niż ofiarowywać tłuszcz baranu. Bóg łaskawiej patrzy na posłuszeństwo dla głosu Pana, niż na nasze ofiary. Uczynkowość. W Galacjan 2,16 Duch Boży mówi do nas, wiedząc,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 Rozpoczęliście duchem, a teraz skończycie ciałem? Bóg mówi do posłusznych tak samo jak do nieposłusznych, jak wtedy, gdy Pan przemawiał do Holiego i do Samuela. W jaki sposób Bóg mówi do nas? Każdy z nas jest w innym stanie duchowym i na innym poziomie duchowego rozwoju. To bezpośrednio wpływa na to, jak słyszymy Boga, jak często i jak wyraźnie Go słyszymy. To nasza duchowość ma zasadnicze znaczenie, jak dokładnie i głęboko słyszymy Boży głos. Im bardziej wzrastamy w służbie Bogu, tym częściej Bóg będzie do nas mówić. Im bardziej żyjemy cielesnym życiem i oddalamy się od Boga, On ma mniej powodów, aby do nas mówić. Bóg mówi do nas na różne sposoby. Bóg przemówił w pierwszej Mojżeszowej trzeci rozdział, ósmy werset do Adama i Ewy. Wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga. Przechadzał się On w ogrodzie w powiewie dnia. W Biblii czytamy Tak powiedział Bóg lub usłyszałem od Boga. Nie oznacza to, że zawsze wszystko należy rozumieć dosłownie. Nie oznacza to, że wszystko było powiedziane słyszalnym głosem. Trzeba poznać kontekst, aby zobaczyć, w jaki sposób było to powiedziane. Jeśli nie ma wyjaśnienia, to należy to traktować ogólnie. Dla Adama i Ewy Bóg przemówił w ogrodzie w powiewie dnia. Kiedy Bóg mówi w sposób słyszalny, jest to w Biblii sprecyzowane. W czwartej Mojżeszowej, w siódmym rozdziale, 89 czytamy, a gdy Możesz wchodził do namiotu zgromadzenia, aby rozmawiać z Bogiem, wtedy słyszał głos mówiącego do niego z przebłagalni, która była nad arką świadectwa z pomiędzy dwóch cherubinów i przemawiał do niego. Lub księdze Daniela 4:31 napisane, a gdy słowo to jeszcze było w ustach króla, oto spadł głos z nieba do Ciebie się mówi, Królu, na bucho do noże. Twoje królestwo odeszło od Ciebie. Tutaj pokazane jest, że Bóg mówi do pogajskiego Króla. Również apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich 11:9 powiedział Żadną miarą, Panie, bo nigdy niczego pospolitego lub nieczystego nie wziął do ust. Wtedy głos z nieba odezwał się po raz drugi. Tego, co Bóg oczyścił i nie uważaj za nieczyste. Usłyszał głos Boży Piotr w transie, co miało wpływ na zmianę jego doktryny, że Bóg nie ma względu na osobę. Ja również usłyszałam Boga w transie, między innymi Było to w, w Toronto. Usłyszałam słyszalny głos Boga, odnoszący się, kogo powołuje na pastora. Świadczenie powtórzyło się kilka razy, kiedy Bóg pokazywał łanie nad życiem człowieka. Bóg zwracał się w sposób szczególny. W tych wypadkach obłędu wprowadzał mnie. Wyższy poziom wizji, aby upewnić mnie, że zaprawdę zaprawdę mówi do mnie Bóg. Bóg zwracał się w sposób słyszalny do niewielu osób w Biblii. Wiele ludzi, którzy słyszeli głos Pana nie rozumieli Go, dlatego Bóg nie traktuje tego jako główny sposób komunikacji z człowiekiem. Na przykład w Ewangelii Jana. W dwunastym rozdziale dwadzieścia osiem jest napisane Ojcze, uwielbij swoje imię. Wtedy rozległ się głos z nieba. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. A ludzie, którzy stali i słyszeli, mówili zagrzmiało, a inni mówili anioł do niego przemówił. I Jezus odpowiedział, ten głos rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Ludzie, którzy stali i słyszeli, że to Ojciec mówił ze względu na, na nich i do nich. Kiedy słyszymy przez prowadzących przesłanie, uwielbienie czy modlitwie, jeden słyszy szum, drugi słyszy głos człowieka, a inny słyszy w tym Boga. W różny sposób odbierają rzeczy. Jest to związane z naszą wrażliwością na Ducha Świętego. Bóg mówi do nas jako do wnętrza człowieka. W drugiej Księdze Samuela 23,2 czytamy Duch Pana mówi przeze mnie, a Jego Słowo jest na moim języku. W języku rosyjskim zamiast przeze mnie jest tłumaczone wewnątrz mnie. W księdze Habakuka 2.1 jest napisane na swej warcie będę stać. Stanę na barście i będę się wpatrywać, aby zobaczyć, co Bóg będzie mówił i co mam odpowiedzieć, gdy zostanę upomniany. A w Biblii rosyjskiej jest napisane, co Bóg będzie mówił we mnie. Określenie we mnie. Można odnieść do myśli do przekonania wewnętrznego. Wielu rozumie to jako myśli lub słowa dźwięczące w głowie. Myśli mogą przychodzić od demonów albo przychodzić od naszych pragnień. Jest takie określenie, jak w sercu, jednak bardziej odpowiada ono uczuciom, niż Myślą. Jest jeszcze takie określenie w sercu, jednak bardziej odpowiada ono uczuciom niż myślom. Bóg do nas mówi przez Słowo Boże. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział 16-17. Wszyscy znamy te wersety z Bożego Słowa, że całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki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 Całą Biblię Bóg może wykorzystać jako narzędzie, przez które mówi do nas. Słowo Boże pisane Logos ma taką samą wartość i wpływ jak głos, słyszalne słowo Rema. Ludzie, którzy chcą słyszeć Boga, muszą zrozumieć, że słowo zapisane i słyszalne jest identyczne. Księdza Samuela 12,9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 aby ten nie dotykał Batrzeby albo nie zabijał Uriasza. Takiej rozmowy nie było. Tu chodzi o Boże Słowo, które było dostępne w tamtym czasie, które Dawid znał z pięciu księgów Mojżesza. Bóg powiedział przez proroka do niego Zgardziłeś mną. To oznacza, że potępił postępowanie Dawida, ponieważ ten wzgardził słowem i samą osobą Pana. Słowo, które czytamy, jest natchnionym Słowem Boga. Nie jest to tylko Słowo Logos, ale to jest Jego Słowo, co powiedział Bóg. Jeśli w Biblii jest napisane, żeby rzeczy pewnych nie robić, to nie oczekujmy, że Bóg nam to powtórzy. Jeśli to robimy, to znaczy, że nie przestrzegamy Jego słowa i gardzimy Jego osobą. Słowo pisane trzeba tak traktować na równi, jakby Bóg powiedział nam to osobiście. Ludzie nie chcą słyszeć Boga, zwykle przez innych ludzi. I to jest następny sposób, jaki Bóg do nas przemawia przez ludzi. Uważają to za wstyd i poniżenie. Może to być problem pychy u nich. Patrząc na Biblię widzimy, że Bóg najczęściej mówi przez innych. Bóg mówi do nas osobiście i przez ludzi. Bóg celowo i w tym jest Boża mądrość mówi przez ludzi, aby nie było problemu z duchową pychą, że ktoś się lepszy. Bo właśnie do Niego mówi Bóg, częściej, albo bardziej przejrzyście, żeby nie myśleli o sobie, że są ważniejsi i co są bardziej potrzebni w Królestwie Bożym. Duch Święty w Nowym Testamencie chrzci nas w ciało Chrystusa. I albo jesteśmy w tym ciele, albo nie. Często nie chcą słyszeć Boga przez innych, bo uważają, że to jest wstyd i poniżenie. A Bóg mówi bezpośrednio do nas, i przez ludzi. Bóg, by mówić do ludzi, posyła ludzi, żeby przez nich przekazać nam to, co jest w jego sercu. Jest napisane w Księdze Jeremiasza 25.4 Pan też posyłał do was wszystkie moje sługi proroków z wczesnym wstawaniem i przesłaniem, ale nie słuchaliście ani nie nakłoniliście swego ucha, aby usłyszeć ale wielu z tym się nie zgadza. Cytując Dzieje Apostolskie 2,17 I stanie się w ostatecznym dni, mówi Pan, że wyleje mego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny. Każdy wierzący jest zdolny słyszeć Boga ale również Jezus ustanowił służby w kościele, przez które przemawia. Wszystko to jest Bożym Planem w umówieniu do ludzi. Poprzez proroczy głos, prorocze namaszczenie, proroczą służbę apostołów i proroków. Nie oddzielajmy jednego od drugiego. Bóg mówi, do nas przez wydarzenia. W Psalmie 127:1 czytamy: Jeśli pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. W Biblii widzimy przykłady, że kiedy ludzie nie słuchali Boga, On dopuszczał jakieś zdarzenia, pokazując im, że Jego już z nimi nie mam. Susze, deszcze aby zobaczyli, że odeszli od Niego. To nie jest łatwy sposób, aby słyszeć Boga, ponieważ ludzie cieleśni przyjmują wszystkie zdarzenia jako znaki od Boga. Jest to sposób dostępny dla dojrzałych wierzących, ale nie dopiero co nowo narodzonych. Jest to ryzykowne, ponieważ mogą słyszeć kłamliwe głosy, własne oczekiwania i mieć problemy z tego tytułu na przykład kiedy interes idzie ci dobrze, mówisz o, Bóg mi błogosławi. No Ale kiedy idzie słabo, narzekasz o, z pewnością coś robię nieprawidłowo, bo Bóg zamyka okna i drzwi. Tak można sterować wydarzeniami i interpretować je według własnego uznania. Wiele ludzi niewłaściwie interpretuje zdarzenia. Na przykład myślą i mówią jeśli dadzą mi kredyt, to to przedsięwzięcie, które chce zrobić, jest od Boga, a jeśli nie dadzą, to nie jest od Boga. Interpretują wydarzenie jak tylko chcą. To jest manipulowanie po prostu Bogiem. Bóg mówi do nas przez świat roślinny i zwierzęcy. W Księdze Jonasza 4, 6-11 czytamy A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem. Dawał cienie go głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajut z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który pogryzł krzew rycynowy, także usł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło, głowy Jonasza także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc Lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Janasza, czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął, a ja nie miałbym żałować niewy tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej, Niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Bóg rozprawiał się z żalem, gniewem i goryczą w sercu Jonasza, którego rodzina była dotknięta przez niniwejczyków. A Bóg w ten sposób chciał pokazać mu, że jest Bogiem miłosierdzia i że miłosierdzie góruje nad sądem. I że jako człowiek nie ma prawa osądzać ludzi, ani dzieła Boga. W czwartej Mojżeszowej, dwudziestym drugim rozdziale, od dwudziestego siódmego do trzydziestego czytamy, gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego, legła pod Bilamem. Wtedy Bilam rozgniewał się i zaczął bić oślicę kijem. Wówczas Pan otworzył usta oślicy i ona rzekła do Bilama: co ci zrobiłam, że mnie tak zbiłeś już trzy razy. Bileam zaś odpowiedział oślicy, dlatego że sobie drwiłaś ze mnie. Gdybym miał miecz w ręku, zaraz bym cię zabił. Wtedy oślica rzekła do Bilama, czyż nie jestem twoją oślicą, w której i jeździłeś od dawna i jeździsz aż do dziś dnia? Czym zwykła była czynić ci tak? A on rzekł, nie. Kiedy Bileam był uparty, i nie był woli Bożej. Bóg chciał ratować przez oślicę, przemawiając przez nią, bo nie chciał bezpośrednio słuchać Boga. Oślica słyszała Boga, ale prorok nie. Co za ironia. W drugiej II Mojżeszowej, trzeciej rozdział dwa do dziesięć czytamy, że wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem. Jednakże krzew nie spłonął Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? A gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział, oto jest. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu. Zdejm z nóg dały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg Ojca.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 i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód do siedziby kananejczyków, chetejczyków, amoryjczyków, i jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój z synów izraelskich z Egiptu. Bóg pokazuje w ten sposób niewierzącym, że On istnieje i mówi coś do wierzących. Bóg mówi również przez Ducha Świętego. Słuchanie Boga przez Ducha Świętego powinno być priorytetem dla każdego wierzącego. W dziejach Apostolskich 8, 29 jest napisane I rzekł Duch Filipowi podejdź i przyłącz się do tego wozu. A w Dziejach Apostolskich 10.19 jest napisane, a gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch, oto szukają cię trzej mężowie. W tych dwóch fragmentach Pisma Świętego mówi Duch Święty. Słyszymy Go dokładnie, bo On jest już w nas. Słyszenie przez Ducha Świętego możemy rozwijać. W innych sposobach, na przykład znaki, czy aniołowie nie możemy się rozwijać, bo nie możemy kierować znakiem czy aniołami. Duch Święty jest w każdym z nas i uczy nas Jego zadań przez całe życie. Przez Ducha Świętego mamy lepszą możliwość słyszenia Boga jaśniej i częściej. W trakcie duchowego rozwoju zostajemy zwykle przy dwóch lub trzech sposobach słyszenia Boga, który jest nam najlepiej rozwijać. Kiedy Bóg zobaczy, że pogłębiamy te metody, to będzie częściej do nas mówił używając ich. On rozumie, że jesteśmy otwarci na ten sposób i można w ten sposób do nas mówić. W innych przypadkach będziemy wątpić, sprawdzać i odrzucać. Wiele razy dobrze jest skoncentrować się na Duchu Świętym i uczynić Go naszym priorytetem. On jest wewnątrz nas, zjednoczony wewnątrz z nami i nie ma niczego i nikogo bliższego niż On. Niektórzy chcą słyszeć Ojca lub Jezusa, ale w Ewangelii Jana 4,24 jest napisane, że Bóg jest Duchem, więc nie trzeba ich rozdzielać. Bóg mówi do nas przez anioły. Aniołowie podporządkowują się archaniołom, a ci bezpośrednio Bogu. Przynoszą wiadomość od Boga tylko według Jego polecenia. Czytamy w Ewangelii Łukasza 1, 26. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego a pan nie było na imię Maria. Czytamy aż do wersetu 35. Przedszy do niej rzekł, bądź pozdrowiona łaską wdarzona Pan z Tobą, błogosławionaś tym między niewiastami. A ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej Aniu, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna. I nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królową nad domem Jakuba na wieki. A jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła, jak to się stanie, skoro nie zna męża? I odpowiadając anioł rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie, i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Potrzebujemy uważać na ryzyko usłyszenia anioła, który przychodzi jako anioł światłości. Nie ma sensu do końca rozwijać ten sposób, bo jest duże ryzyko. Czytamy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 Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański grzech, ach, panie, Boże mój! Przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz, lecz pan rzekł do niego: Pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. I zbudował tam Gedeon ołtarz panu i nazwał go panie spokojem. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w owsze Abieze Rejskiej. W drugim Koryntian 11.14 jest napisane, nic dziwnego, wszaki szatan przybiera postać anioła światłości. Trzeba wziąć pod uwagę ryzyko słyszenia zmarłych. Mówię tu o duchu boskości, zaznajomionym duchu, wróżewnym duchu, co zawarte jest w pierwszej Samuela 28.11. Rzekła kobieta, kogo mam ci wywołać? I rzekł, Samuela mi wywołaj. Gdy ta kobieta ujrzała Samuela, krzyknęła wielkim głosem. I rzekła do Saula, dlaczego mnie oszukałeś? Wszak ty jesteś Saul. I rzekł do niej król, nie bój się, lecz co widzisz? Kobieta odrzekła Saulowi, widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. I rzekł do niej, jaki wygląd jej? I rzekła, starzec to który wychodzi otulony w płaszcz i poznał Saul, że to Samuel i pochylił się twarzą ku ziemi i oddał pokłon. Samuel zaś rzekł do Saula, czemu mnie niepokoisz, każąc mi przyjść? A Saul rzekł, jesteś w ciężkiej niedoli, filisteńczycy wołują ze mną, a Bóg Odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sny. Przywołałem więc ciebie, abyś mi oznajmił, co mam czynić, i rzekł Samuel. Dlaczego tedy pytasz mnie, skoro pan odstąpił od ciebie i stał się twoim wrogiem? Pan uczynił ci, jak zapowiedział przeze mnie. Pan wydarł władzę królewską z twojej ręki i dał ją innemu Dawidowi ponieważ nie usłuchałeś głosu pańskiego i nie wywarłeś zapalczywego gniewa Pana na Amaleku. Dlatego uczynił Cię to Pan w dniu dzisiejszym. Na to wyda Pan Izraela wraz z Tobą w ręce Filistynczyków. i jutro będziesz Ty i Twoi synowie ze mną. Również i Ogus izraelski wyda Pan w ręce filistyńczyków. I zaraz padł Saul jak długi na ziemię gdyż przeraził się bardzo z powodu słów Samuela. Opadł też zupełnie z sił, gdyż już cały dzień i całą noc nic nie jadł. A gdy ta kobieta przystąpiła do Saula i ujrzała, że jest bardzo wstrząśnięty, rzekła do niego, oto twoja służebnica usłuchała twojego głosu. Naraziłam swoje życie i usłuchałam twoich słów, które powiedziałeś do mnie. Kiedy Bóg do nas mówi, on nie sprowadza paraliżującego lęku do nas. On wzbudza bojaźń Bożą, ale to jest innego rodzaju duch. To jest duch respektu i szacunku dla Boga. Bóg mówi w snach i widzenia. Dzieje apostolskie 18, 9-12 I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu Nie bój się, lecz mów i nie milcz bo ja jestem z Tobą i nikt się nie targnie na Ciebie, aby uczynić Ci coś złego. Mam bowiem wiele ludów w tym mieście. I przebywał tam rok i sześć miesięcy, nauczając wśród nich Słowa Bożego. A w Księdze Joba Bóg mówi w 33 rozdziale 15 wersecie Weź śnie w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi oni śpią na swym łożu. Wtedy otwiera on ludziom usz, i niepokoi ich i ostrzega, aby odwieźć człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Również anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dzieci oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Co jest napisane: Ewangelii Mateusza w drugim rozdziale, 13-14. Natomiast w wersetach 19-20 do 20 Ewangelii Mateusza czytasz, a gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi, ponownie w Egipcie mówiąc, wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Widzimy, że Bóg przez to, że przemawia do nas, prowadzi nas, ukierunkowuje nas, wyznacza czas i porę do działania w naszym życiu. W dziejach apostolskich 16, 7-10 jest napisane, a gdy przyszli ku mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy mizję, doszli do Troady i miał Paweł w nocy widzenie.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 Pamiętam, kiedy Bóg ostrzegł mnie, kiedy pociągiem przyjechałam nad Jezioro Zoskie, że jest jedna osoba, która będzie chciała odciągnąć mnie od woli Bożeń. Kiedy przywitałam się ze sobą, zobaczyłam, że to jest ta osoba z mojej wizji. Ostrzeżona przez Boga, nie poddałam się prośbom i naleganiu, które ta osoba wniosła do mojego życia, żeby zmienić miejsce zamieszkania, co spowodowałoby, że Bóg nie dotknąłby wielu ludzi, których spotkałam w miejscu, tam gdzie zamieszkałam. Wiele razy Duch Święty przychodził do mnie i ostrzegał mnie przed różnymi rzeczami, tak zwanymi pułapkami i sidłami wroga na drodze kiedy byłam posyłana przez Boga zastanawiam się dlaczego pan mówi sam a raz przez Ducha Świętego innym razem we śnie lub w widzeniu a jeszcze innym razem przez proroków czy aniołów chcę pokazać żebyśmy słyszeli Boga różnymi sposobami, w różny sposób. Bóg często przemawiał do mojego życia przez aniołów. Spotykałam ich jako postać ludzka. W pierwszym momencie nie rozpoznawałam ich, że są aniołami. Ale kiedy był przekaz, przesłanie do mojego życia, to wtedy to wzbudzało niesamowitą Działanie Ducha Bożego w moim życiu. Fizycznie odczuwałam Boży dotyk, który w różny sposób się objawiał, jako ogień we mnie, jako prąd jakby taka odczuwałam niesamowitą gorąc. W związku z tym, w moim ciele, te wszystkie przesłania miały zasadnicze znaczenie. Związane z wykonaniem Bożego planu? Gdzie Bóg mnie posyłał, ale również mówiły o moim przeznaczeniu i powołaniu oraz o sezonie i wyznaczały ten sezon, w którym miałam być i w którym jestem. Bóg mówi do nas przez znaki. Dzieje apostolskie: 2, 19. Uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole, na ziemi, krew i ogień. I kłęby dymu. Są różne znaki. Jedne uprzedzają o nastąpieniu jakichś sądów, inne pokazują jakieś okresy, gwiazdy, księżyc. Są znaki, przez które Bóg mówi i są znaki, których nie trzeba rozpatrywać, bo są zjawiskami przyrody po prostu. Pogajskie narody wykorzystują je jako znaki. Również Józef miał sen symboliczny, w którym Bóg użył symboli znaków, aby pokazać, co mało nastąpić w przyszłości Józefa.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 Wtedy zazdrościli Mu bracia, lecz Ojciec Jego zachował to słowo w pamięci. Chociaż Bóg będzie pokazywał znaki, nie wszystko, co jest na niebie, słońce, księżyc, należy rozpatrywać jako znaki od Boga. Są również znaki na ziemi. Niektóre znaki nie mają znaczenia, a służą do zachęt. Bóg może nam dawać złoto lub olej na rękach, złoty pył lub latające piórka. To są znaki, które potwierdzają świętą Bożą obecność. Aby słyszeć Boga, musimy wiedzieć, w jaki sposób On mówi. Wszystkie jego sposoby są cenne i ważne. Jeżeli będziemy trenować i praktykować słuchanie Boga, będziemy wyraźnie słyszeć i częściej w tych sposobach, które zaniedbaliśmy. Bóg otworzy nas na słuchanie Boga. Będzie mówił do nas tymi sposobami. Wiele ludzi twierdzi, że Bóg do nich nie mówi, ale wiele razy Bóg do nich mówi, ale oni postępują jak Dawid. Dopóki przyszedł do niego Natan i nie powiedział, znałeś słowo, mówiłem do ciebie niejednokrotnie, ale kiedy panie, Pamiętasz, jak to czytałeś? Pamiętasz, jak słyszałeś to w kazaniu? Przecież to Bóg do ciebie mówił. Wiele ludzi twierdzi, że Bóg do nich nie mówi, ale wiele razy Bóg do nich mówi, a oni postępują jak Dawid. Dopóki przyszedł do niego Natan i nie powiedział, znałeś słowo, mówiłem do ciebie niejednokrotnie, ale kiedy, Panie, pamiętasz, jak to czytałeś? Pamiętasz, jak słyszałeś to w kazaniu czy na grupie domowej? To ja do Ciebie mówiłem. Wiele rzeczy ludzie stracili w życiu, bo w danym momencie nie słyszeli dobrze Boga albo działali wedle logiki. Potrzebujemy uczyć się słuchać Boga, aby wiedzieć, dlaczego nie przychodzą bliscy do Boga, dlaczego nie są uzdrawiani, dlaczego upada biznes, gdzie mamy inwestować i czy warto. Co będzie w kraju za rok? Jaką relację budować? I z kim budować? A którą unikać? Kto zostanie moim mężem lub żoną? Bóg powiedział jednemu prorokowi, że przyjdzie do niego kobieta. A on nie chciał się żenić, poświęcając cały swój czas dla Pana. A Bóg powiedział do niego. Nie wygania jej. Ona jest? Ode mnie. Będzie twoją żoną. A kobiecie ten Bóg powiedział. Podejdź do tego człowieka, to jest Twój przyszły mąż, bo w ciszy i zautrwaniu jest Twoja moc. Lepiej słyszysz Boga, to jest wtedy większa Boża moc. Gospodarz, do którego w odwiedzinie przyszli goście, znajomi, zawołał ich w pewnym momencie na obiad. Wtedy domowe bydło zaczęło biec prosto na nich i gdyby nie interwencja gospodarza, zostaliby stratowani. Pobiegł w innym kierunku, dokładnie do wodopoju i w ten sposób przekierował bydło, które pobiegło za nim. Przed bydłem wyciągnął swe dłonie, a wtedy bydło się zatrzymało. To był czas pojenia bydła. Gdy słyszano jego głos, zaczęto biec w kierunku tego głosu. Moje owce słuchają mego głosu, a ja je znam, Słowo Boże mówi, a one idą za mną, a ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Jezus powiedział, że jest drzwiami dla owiec, jest dobrym pasterzem i zna swoje owca, a one go znają. Woła je po imieniu, wyprowadza na pastwiska, na zieloną trawę. Woła każdą owcę, a one idą za nim, a on przed nimi, ponieważ znają jego głos. Dlatego, gdy stado, bydła usłyszało głos gospodarza, zaczęło podążać za tym głosem. Dlaczego nie słyszymy głosu Bożego? Jest napisane, owce moje słyszą głos. Owce są w jednej owczarni razem i wychodzą na głos swego pasterza. Według zwyczajów Izraela pasterz wyprowadza więcej niż jedno stado. Owce idą z pasterzem. My jesteśmy jak owczarnia, jego kościół. I kiedy jesteśmy razem z Panem, będziemy znać jego głos, który mówi do nas osobiście lub do całego kościoła stada. Kiedy spędzamy czas na Słowie Bożym, a On jest Słowem, otwieramy się coraz bardziej na Boży głos. Gdy jesteśmy w społeczności z Jezusem, On uszy Ciebie przez swoje słowo i możesz się z Nim dzielić z innymi. Gdy modlisz się w duchu i w prawdzie, Bóg zaczyna do Ciebie mówić. My z ludźmi tak naprawdę rozmawiamy normalnie, a dlaczego z Bogiem rozmawiamy inaczej? Mówimy na przykład do ludzi, dziękuję za wspaniały posiłek, jesteś wspaniałą mamą, jesteśmy wiernym przyjacielem, mogę na Tobie polegać. Gdyby matka dopiero po dwóch tygodniach zaczęła się odzywać do dziecka, byłoby to dziwne. Dziecko potrzebuje relacji z matką. Modlitwa to dialog. Jeśli ktoś chce słyszeć Boży głos, musi umieć się modlić. Przychodzić do Boga. Uczniowie podeszli do Jezusa, prosząc Go, naucz nas się modlić. Chcieli mieć relację z Bogiem. Wiedzieli, że gdy zwrócą się do Niego, On zwróci się do nich będzie przemawiać do ich życia, bo modlitwa jest komunikacją człowieka z Bogiem. Bóg przemawia w różny sposób do nas. Powiedzieliśmy, przemawia przez Słowo Boże i przez kogoś przekazany, w Duchu Świętym słyszalne słowo przez ludzi, proroctwo, przez nasze myśli, przez zmysły naszego ducha, bo człowiek składa się z ciała, z duszy i z ducha. Apostoł Paweł powiedział, aby duch, dusza i ciało zostały zachowane nagany na przyjście Pana. Zmysły naszego ducha oznaczają wewnętrznego ducha, wizję od Boga, sny, przekonania, słowo Pana, wewnętrzną radość i pokój. Powiedzieliśmy, że Bóg przemawia do nas przez wydarzenia, przez innych ludzi. Ale również kamienie jest napisane będą mówić, jeśli człowiek nie chce. Powiedzieliśmy, że przemawia przez wizję i sny, przez Boże stworzenia. W liście nawet do Rzymian jest napisane, że możemy Boga poznać przez stworzenie. Powiedzieliśmy, że przemawia przez przyrodę, przez aniołów i słyszalny głos, kiedy mamy wizytację Boga czy aniołów. Powiedzieliśmy, że modlitwa i post są kluczami do słyszenia Boga że komora to jest dobry zwyczaj dla każdego wierzącego, że powinniśmy bardziej nastawić się na słuchanie Boga i pytanie Boga o wszystko, a nie, że ciągle my mówimy. Kiedy Dawid znalazł się w trudnej sytuacji, powiedziałby, przeniesiono mu efot i zaczął pytać Pana, co on ma czynić. Puścić się w pogoń za wrogiem? Potrzebował usłyszeć od samego Boga, co ma robić, bo tylko z Bogiem mógł dogonić wroga i zdobyć łupy wroga. I Dawid radził się Pana, czytamy 1 Samuela 38. Czy mam ścigać to wojsko, czy je dogonię? A pan odpowiedział mu, ścigaj, bo na pewno dogonisz i na pewno odbierzesz łup. Mamy mówić Bogu o wszystkim o wydarzeniach trapiących nas, problemach, aby przyszło rozwiązanie od Boga. Dlatego, że jest napisane wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmie Ci rzeczy wielkie i których nie znasz. Kiedy bez dostanku się modlimy, to budujemy z nim relację. Jesteśmy nakierowani na Boga. Średni czas modlitwy człowieka wynosi około 7 minut, podają statystyki. Jeżeli naprawdę mamy dobrze słyszeć Boży głos i weź Boże powołanie, to nas to powinno kosztować, nasz czas, wysiłek. Bo zbawienie jest za darmo, ale żeby chodzić w namaszczeniu Pana, potrzebujemy się codziennie napełniać Duchem Świętym. Potrzebujemy dyscypliny duchowej w życiu modlitewnym, w rozważaniu Słowa Bożego i zachować szczere i otwarte serce na Boga i ludzi. Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroku, i w tych ostatecznych dniach, my czytamy, przemówił do nas przez swego syna, przez jego słowo, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył świat. Bóg różny sposób mówi do nas. Mówi do nas językiem dostępnym, tak jak mąż mówi do żony czy matka do dziecka. Więc są różne głosy, które możemy słyszeć i które mogą nas zmylić. Znamy głos, bo często go słyszymy. Czy to jest Boży głos, czy nie? Gdy przeszli Frygię i krainę galacką, Duch Święty zabronił głosić Słowo Boże Was. Dzisiejszy ten Środkowej Turcji. Duch Święty nie pozwolił głosić Ewangelii. Wielu by się temu sprzeciwiło. Ale Paweł wiedział, że to Duch Święty im przeszkodził. Nie zawsze mamy robić to, do czego ktoś Ciebie zachęca. Bo może być to zły głos. To głos złego. To by było dobre, gdyby Bóg od razu objawił swoją drogę. Prawdopodobnie nie wyruszylibyśmy w tamtym kierunku. Dlaczego zatem Bóg nie objawia wszystkich rzeczy nam od razu? Bo on chce, żebyśmy się nauczyli słuchać Jego głos. Bo on chce mieć ciągle z nami relacje. Bo on chce, abyśmy polegali na Nim, a nie na naszej wiedzy czy umiejętnościach. Bo on chce nas nauczyć ufności i wiary w Niego. Bo on chce realizować plan zbawienia ludzi wedle Jego woli i nie chce, byśmy Mu przeszkadzali, Dlatego będzie nas prowadzić przez góry równiny i doliny. Bóg będzie nas prowadził i pokazywał następny krok. Życie z Bogiem jest więc przygodą. Często chodząc z Bogiem nie mamy stabilnego życia. Pamiętam, kiedy usłyszałam głos Boży, córko idź na Meserole”. Potem okazało się, że to było miejsce, które Bóg wyznaczył na kościół, jako miejsce do zgromadzeń. Ale pierwsze miejsce, które było na tej ulicy, wyrzucono nas z tego kościoła, więc wszyscy podważyli to, że słyszałam głos Boż. Ale ja wiedziałam, miałam poświadczenie w duchu, że to Bóg do mnie przemówił. Kiedy poszliśmy na tej samej ulicy dalej, Zobaczyliśmy inny kościół hiszpański. Kiedy weszliśmy, rozmawialiśmy z pastorem, okazało się, że on miał sen, że byli tutaj Polacy. I tak zaczęliśmy nabożeństwa w tym kościele. Łatwo pomylić głos Ducha Świętego z głosem naszego sumienia. W Biblii są 34 wzmianki o naszym sumieniu. Sześć razy w Starym Testamencie, a 28 razy w Nowym Testamencie. To jest wewnętrzne przekonanie pozwalające odróżnić dobro od zła. Sumienie ocenia nas i nasze postępowanie względem innych. Czytamy w Ewangelii Jana 8, rozdział 9, werset. A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatni. Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca pośrodku. Ponieważ ruszyło ich sumienie, nie byli w stanie ukomienować co założynicy. A w Rzymian 2.15 jest napisane, oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających. A więc sumienie jest miernikiem naszego postępowania. Kiedyś Sherlock Holmes napisał list do ośmiu przyjaciół jako dowcip. Wszystko się wydało, wszystko was wiedzą. Wówczas czterech z nich uciekło z Anglii po tym dowcipie. Wyraźnie coś śmieli na sumieniu. Sumienie jest wewnętrznym głosem, który nas oskarży albo bierze w obronę. Sumienie wzbudza poczucie winy lub przekonuje o słuszności drogi. Gdy nasze przekonanie nie opiera się na sumieniu, a na naszej wierze, jeśli niewłaściwie wierzymy, to jesteśmy oszukiwani. Sumienie jest wykorzystywane przez Boga lub diabła. Zły wie, co przeszliśmy i może nami manipulować. Duch Święty mówi ciepło, sumienie też. Na przykład, głodnemu człowiekowi dajesz dwa złote. Nie twoją rolą jest oceniać go. Gdy mu nie dasz grosza, martwisz się, że może umrzeć. To jest jak szantaż. Masz poczucie winy, jeśli nie dasz. A Duch Święty nie szantażuje, gdyż poczucie winy nie pochodzi od Boga, bo Bóg nie potępia. Nie używa bezprawnych narzędzi, osądu, oskarżenia, poczucia winy. Diabeł posługuje się naszym sumieniem, wypominaniem przyszłości, a nie ma potępienia w Jezusie Chrystusie. Chrzest jest prośbą do Boga o dobre sumienie. Nie powinniśmy więc niczego robić bezmyślnie. Nie możemy też się czuć winni, myśląc, że jeśli głodnemu damy pieniądze, to kupi sobie denaturat. A jeśli głodnemu nie damy, to może umrzeć. A teraz głos naszego serca może nas zmylić. W Biblii 800 razy mówiony jest o głosie naszego serca. Jest to środek życia, uczucia, wrażeń, pragnień, motywacji. Często słyszymy zdanie, masz kierować się sercem, a w Słowie Bożym jest napisane, w 17 rozdziale 9 wersem Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne, Ktoż zdoła je poznać. Mamy strzec naszego serca, by jeśli pójdziemy za daleko, nie będziemy w stanie się cofnąć, strzec naszych emocji, motywacji i pragnień. Pewna dziewczyna otrzymała słowo, że ten człowiek nie jest dla niej. Ona to widziała, ale go kochała i wyszła za niego za mąż. On już wcześniej brał narkotyki, a w małżeństwie jeszcze bardziej się pogrążył, aż zginął. Ona odeszła od kościoła, mając żal do Boga i do ludzi. A przecież miała słowo, ale w sercu odbierała swoim co innego. Znajoma osoba chciała wyjść za mąż, lecz żaden z mężczyzn nie był nią zainteresowany. Nada pojawia się kilku kandydatów. Podobali się jej i miała problem z wyborem. Jej serce zaczęło być zainteresowaną osobą, która nie była nowonarodzona. Po modlitwie ze mną utrzymała wskazówkę, że własne serce może ją oszukać. Wtedy zaczęła spotykać się z innym mężczyzną, również niewierzącym, który otworzył swe serce na Boga i od domu swoje życie. W ostateczności Bóg potwierdził na ślubie innej osoby, że wybrał ich dla siebie. I w czasie powitania z nimi powiedział przeze mnie oto mąż twój, oto żona twoja. Popatrzyli wtedy na siebie i pokiwali głowami. Położyli wcześniej runo przed Bogiem, że ktoś to im potwierdzi, że są dla siebie słowami oto mąż, twój, oto żona, twoja. To będzie znaczyło, że Bóg do nich mówi w tej sprawie. Nasze serce może być zwodnicze. Co zrobić, aby serce nie poszło za daleko? Czytamy, dlatego tak mówi Duch Święty. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, to znaczy, że możemy nie słyszeć głosu Bożego w sercu. Jest napisane, nie zatwardzajcie w waszych serc, jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni. Że mimo, że słyszysz Boga, zatwardzasz swoje serce. Dalej jest napisane w dziewiątym wersecie, gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowi doświadczali, oglądali moje dzieła przez 40 lat. Możesz kusić Boga i wystawiać Go na próby. Że Bóg spełni Twoje pragnienia, pomimo że Słowo Boże mówi inaczej. Przykłady mogą być. Na przykład wierząca kobieta ma męża, a inny mężczyzna chce się z nią żenić. Albo wierząca kobieta chce wyjść za mąż, za wierzącego mężczyznę, który ma żony i dzieci. Nie przyjmuje ostrzeżenia i potem bardzo cierpi. A w Hebrajczykach 30 czytamy Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie i powiedziałem Oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. Człowiek nie poznał dróg Pana. Wtedy nie stanie na Słowie Bożym i serce ulega zwiedzeniu. A w dwunastym wersecie czytamy listu do hebrejczyków, trzeci rozdział. Uważajcie, brać, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Kiedy nie wierzymy w działanie Boga w naszym życiu, nasze serce może nas zwieść. Tak było w przypadku Izraela. Gdy nie mieli wody na pustyni, zaczęli tracić wiarę w Boże prowadzenie. Chcieli wrócić do Egiptu, jeść cebulę i czosnek. Tracimy świadomość, że Bóg wszystko wie najlepiej i stara się o nasze potrzeby. A w Hebrajczykach 3,13 jest napisane, „Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Mamy przyjmować napomnienia od braci, sióstr i ludzi w urzędzie, ale napominajcie jedni i każdego dnia, bo każdy z nas może zgrzeszyć, lecz nie warto się obrażać, gdy w miłości jesteśmy i napominanie. Na przykład, bracie, ty błądzisz, ale w czym? I ja nie wiem, więc po co to mówisz? Nie ufamy Bogu i na własną rękę chcemy rozwiązywać problemy. Co może doprowadzić nas do zwiedzenia. To, co możesz słyszeć, to może być głos Twojego rozumu. Przypowieście Salomona, drugi rozdział, jeden sześć, mówi: Syn mój, jeśli przyjmujesz moje słowa i zachowasz u siebie moje przekazania, nadstawiając swego ucha na mądrość i nakłaniając swe serce korozumowi, tak jeśli przywołasz roztropność, swoim głosem wezwiesz rozum. Jeśli będziesz jej szukać jak srebra i poszukiwać jej jak krytych skarbu, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i dojdziesz do poznania Boga. Pan bowiem daje mądrość i z Jego ust pochodzi wiedza i rozum. Rozum to poznanie, mądrość. Poznanie może nas nadymać, mądrość buduje. Mądrość to zastosowanie wiedzy w praktyce. Można posiąść wiedzę, ale przez brak mądrości można ją źle wykorzystać. Mądrość jest Bożym darem. Nasze doświadczenie i nasza wiedza mogą nas zwieść. Bo jest napisane, wytracę mądrość mądrych, a rozum rozumnych obrocze wniwecz. Gdzie jest mądry, gdzie uczony w piśmie, gdzie bodasz tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata? Kiedy przychodzisz na przykład badanie psychologiczne, czy jesteś zdrowym człowiekiem, a trafisz na pytanie, czy zdarza ci się słyszeć głos? Czy ktoś inny kieruje twoim życiem? Czy widzisz coś, czego w rzeczywistości nie ma? Oczekuje się, że na te pytania odpowiesz wedle ludzkiej logiki, a ty potrzebujesz użyć mądrości. Nie odpowiesz, że słyszysz Boży głos, bo pomyślą, że masz zaburzenia psychiczne, lub że widzisz coś z rzeczywistości duchowej, bo pomyślą, że potrzebujesz leczenia. My potrzebujemy użyć mądrości Bożej i objawienia Słowa Bożego. Mamy rozróżnić litery od ducha, kiedy Słowo Boże mówi, a jeśli twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie jedno wejść do życia, niż mając zwoje oczu, być wrzuconym do ognia piekielnego. Trzeba zwrócić uwagę na to, co miał na myśli autor tego słowa, Duch Święty. Nie przyjmuj nauki, która nie zgadza się ze Słowem Bożym, bo wiedza może cię zwieść. List do Jakuba, trzeci rozdział, 17 werset, mówi Mądrość, której z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. Możesz również słyszeć głos twojego umysłu. Czy ten głos przynosi pokój twojej decyzji, czy on jest łagodny? W łagodny sposób czy podejmujesz decyzję, czy jest ustępliwy, czy broni swoich racji, czy wydaje owoce? czy jest szczery, czy nie jest obudny? Możesz również słyszeć głos diabła. Głos może nas zmylić. Diabeł jest przeciwnikiem Boga. Oskarżyciel, kłamca, zabójca. Potrzebujemy znać naturę Boga, bo mówię o tym Słowo Boże. Jego głos kłamie, oskarża Boga przed ludźmi, człowieka przed Bogiem, człowieka przed człowiekiem. Zniesławia oczernia, dzieli ludzi, działa na niekorzyść człowieka, oskarża. Atakuje umysł, sumienie, wpływa na serce. Miesza prawdę z kłamstwem, aby kłamstwo przyjąć za prawdę. Półprawda wtedy powstaje, wpływa na myśli, na umysł, pragnienia, sumienie i serce. Oskarżenia. Chce, aby czarne wyglądały jak białe. Poddaje wątpliwość to, co słyszymy. Czy na pewno Bóg to powiedział? Czy na pewno to jest dla ciebie? Czy na pewno stanie się to w twoim życiu? Diabeł zasieba wątpliwości. W sercu, czy to zgadza się z prawdą? Czy to jest słuszne? Wmawia, że Bóg chce cierpienia, działa na niekorzyść człowieka i za wzrośnie szerzy swoją przemoc. Oskarżenia i wszelki osąd nie pochodzą od Boga. Diabeł nie mówi wprost kłamstw. Miesza je sprytnie z prawdą, byśmy przyjęli je za prawdę. On nie powiedział do Adama i Ewy, że Bóg chce ich skrzywdzić. I zamiast tego powiedział, czy naprawdę Bóg mu powiedział. Czy na pewno stanie się w twoim to życiu? Diabeł poddaje wątpliwości, na pewno nie umrzecie. Jakie są techniki diabła? Pierwszą techniką diabła jest zasianie w sercu wątpliwości. Czy to jest zgodne z prawdą? Czy słusznie Bóg dał te ograniczenia? Czy to wiąże się dla ciebie z korzyścią czy stratą? Czy gdy będziecie zachowywać przekazania, to wam wyjdzie to na dobre? Co to za pytania? To nic innego jak kwestionowanie Bożego Słowa, Bożych obietnic. My dziedziczymy obietnice przez wiarę i wytrwałość. Myśli, które wprowadzają wątpliwość, to sposób działania Boga. Potem rzuca nam kłamstwa. Tak było w przypadku Pana Jezusa, kiedy kusił Go na pustyni. Najpierw zasiewał wątpliwości. Kłamstwo? który zaprzecza konsekwencji grzechu, to dzieła wroga. Nawet gdy przekraczamy przekazania, gdy pokutujemy, Bóg nam przebacza. Bo nie po to stworzył Adama i Ewę, by przez jedno nieposłyszeństwo zginęli. Nie umrzecie. Bóg jest dobrym Ojcem. Kocha nas. Dlaczego miałaby nas spotkać śmierć? Diabeł oskarża Boga o brak szczerości wobec ludzi. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Bóg wie, że gdy zjecie ten owoc poznania dobra i zła, będziecie jak on. Bóg, Bóg nie chce, abyście tacy byli. Diabeł oskarża Boga o nieszczerość wobec ludzi, oskarża nas o nieszczerość. Bóg powiedział w pierwszej Mojżeszowy trzecim rozdziale czytany: Nie będziecie z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. I wąż powiedział do kobiety: Na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy będziecie jak bogowie znający dobre i zło. Diabeł nam daje kłamstwa i obietnice bez pokrycia. Będziecie jak Bóg. Na pewno nie umrzecie. Jest mistrzem w sterowaniu obietnic bez pokrycia. Nic się wam nie stanie. Jak weźmiecie zakazane rzeczy, jak przekroczycie przekazania. Pamiętam historię, kiedy pastor, wtedy jeszcze młody człowiek Nawrócił się, to oddał skradzioną rzecz, którą wziął bez pozwolenia, dlatego że miał dobre sumienie, które motywowało go do tego. Diabeł wrzuca do głowy różne myśli, które atakują nas samych, Boga, braci, siostry, innych ludzi. Jak się przed tym obronić? Nasze myśli mamy poddawać posłuszeństwo Chrystusowi. Czasami jest to sprytne, że nie ma tego w Biblii i nie wiesz, skąd pochodzi myśl. Zawsze każdą myśl dlatego poddawaj w posłuszeństwo Chrystusowi w imieniu Jezusa Chrystusa. Gdy jest to myśl od Boga, to On ją zostawi, a gdy to jest myśl od wroga, to On ją zabierze. To test, który ma przejść każda myśl. Niektóre myśli odrzucamy od razu, bo wiemy na podstawie Słowa Bożego, że nie są od Boga. Poddajemy również serce, pragnienia. Motywy, sumienie, rozum Bogu. Diabeł zna Boże Słowa. Podpiera się czasem tym Słowem. Kiedy Jezus był kuszony, diabeł cytował Boże Słowo. Paweł pisał, że chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oryż, w którym walczymy, nie jest cielesny, ale ma moc burzenia warowni dla Bożej sprawy. Kiedy zbliżamy się do Boga, on zbliży się do nas. Wtedy sprzeciwiamy się diabłu, a ten ucieknie. Od nas obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Kiedy masz pokusy, aby wypić, modlisz się do Boga, pokutujesz z tej pokusy i prosisz o ratunek. To jest jeden krok. Jeśli Bóg nie zabrał pokusy, czynisz drugi krok. W imieniu Jezusa odrzucasz tę myśl od siebie. Giałbą będzie nas kusić do końca życia. Mamy się mu przeciwstawić, ale najpierw mamy się poddać Bogu. Oddać każdą myśl Chrystusowi, a potem odrzucić ją w imię Jezusa. Potrzebujemy wiedzieć, jak mówi do nas wróg i jakie stosuje techniki przeciwko nam. Bóg przemawia do ludzi, którzy mają z nim intymną relację. Bóg nie chce pustych słów czy sloganów od nas. Autentycznej relacji serca. Obrzydły mu modlitwy, które nie są szczere, i ofiary, które nie są mu miłe. Nie akceptuje modlitw, w których człowiek chce się ludziom pokazać. One nie zostaną wysłuchane. Przez naszą wielomówność nie będzie odpowiedzi od Boga. bo chce naszego serca ani słów oddzielenia dla siebie tymnej relacji. Dlatego jest napisane w Ewangelii Mateusza 6,6 A gdy Ty się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do Twojego Ojca, który jest w ukryciu. A Twój Ojciec, który widzi ukryciu, odda Ci jawnie. Mamy cztery wobec tego głosy. Głos sumienia, głos serca, to są nasze odczucia, emocje, pragnienia i głos zdrowego rozsądku, rozumu. W drugim temateusza 1.7 jest napisane Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i zdrowego rozsądku. Kiedy wyjeżdżałam na misję do Nowej Zelandii, wszyscy mówili, nie rób tego. Ale Duch Święty mimo tych przeciwności mówił, zrób to. Mamy głos diabła, wrzuca myśli do naszej głowy, przekonania, wpływa na nasze sumienia, pragnienia i uczucia. Diabeł może przemawiać przez ludzi, na przykład kiedy modliliśmy się o osobę, przemówił przez tę osobę, ja Ciebie nienawidzę. Kiedy modliłam się o człowieka, wtedy wróg powiedział, ja Ciebie znam. Ty naprawdę kochasz Boga. To powiedział diabeł. On czasami mówi prawdę, co nie oznacza, że to jest Duch Boży. On powiedział kiedyś do osoby, znam Ciebie sześć tysięcy lat. Nie będziesz podrzucać mi tych książeczek. Powiedział diabeł przez człowieka w więzieniu, w którym była ewangelizacja. Diabeł jest realną istotą duchową, która skrycie i inteligentnie działa przeciwko człowiekowi. Mamy się bronić mieczem Słowa Bożego, duchowym orężem, którego używamy przeciwko diabłu. Kto to może zrobić? Człowiek, który narodził się na nowo. Gdy niewierzący się sprzeciwia, nie przyniesie to efektu. Bóg mówi przez głos anioła, co już wcześniej zaznaczyliśmy. Słyszenie głosów aniołów i widzenie w Biblii, gdzie jest mowa trzysta razy o, o aniołach, połowa w Nowym Testamencie i w Starym, że są synami bożymi, są duchami służebnymi, posłannymi do zbawionych. Spotkałam się z aniołami i wielokrotnie słyszałam ich głos. To, co jest napisane, w ósmym rozdziale 26 Filip usłyszał głos anioła mówiącego do niego. Lecz anioł Pana powiedział do Filipa, wstań i idź na południe, na drogę, którą prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Piotr, uwięziony z powodu głoszenia Ewangelii w publicznym więzieniu, rozmawiał z aniołem. Z powodu Ewangelii zostali wtrąceni do publicznego więzienia z Janem. Lecz anioł Pana w nocy otworzył drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, powiedział, idźcie i wystąpiwszy, mówcie do ludzi w świątyni wszystkie słowa tego życia. Kiedy go schwytał, wtrącił go do więzienia, czytamy, i oddał go pod straż szesnastu żołnierzom, zamierzając po święcie paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu,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 I widzimy, że anioł wyprowadził Piotra z opresji. Aniołowie działają w naszym życiu również teraz. Kiedy jechałam z siostrą na ślub pewnej siostry, na Łotwę, wpadliśmy w poślizg. Wtedy na masce samochodu, po kilkakrotnym obróceniu samochodu, pojawił się anioł waleczny. One nas ratują. On był zbroi, potężny. Anioły Boży nigdy niczego nie mówią od siebie, ale przekazują słowo od Boga. Prosimy Boga o pomoc, bo On ma władzę nad aniołami i wydaje im rozkaz. Aniołowie Boży zawsze mówią zgodnie z głosem Ducha Świętego, zgodnie ze Słowem Bożym. Wróg może nas oszukać, wysyłając do nas swoich emisariuszy. Kiedy dobrze znamy Boga i mamy z Nim relację, nie damy się oszukać. Jest napisane, że lecz choćby nawet my albo Aniu z Nim głosił Wam Ewangelię inną od tej, którą Wam głosimy, niech będzie przeklęty. Bo szatan przybiera postać anioła światłości i musimy uważać. Pamiętam, kiedy przyjechałam po pomoc do Alabany z siostrą, zobaczyłam człowieka, na parkingu, gdzie było pełno samochodów. Tylko był jeden człowiek. Zapytał się, czym może nam pomóc. Zmieniono ulicę tam, gdzie miałyśmy z moją siostrą dotrzeć. I myśmy przyjęły tą pomoc. W czasie, kiedy szłyśmy do tego miejsca, on opowiadał o tom, jak to jest wspaniale być w relacji, w niebie. I kiedy stanęliśmy przy miejscu, dokładnie przy drzwiach, gdzie miałyśmy wejść do tego domu, na naszych oczach anioł ten zniknął. On był tym naszym pomocnikiem, służebnym aniołem przesłanym przez Pana, aby nam pomóc, ale też messengerem, który objawiał tajemne rzeczy, nieba. Mamy głos Ducha Świętego, powiedzieliśmy, bo jesteśmy prowadzeni przez Ducha Bożego, jesteśmy synami Bożymi. Duch Święty mówi do naszego serca przez nasze myśli. Czasami wyraźnie go słyszymy, a czasami mniej wyraźnie, jako głos Boży. Ale kiedy Duch Boży zawsze do nas mówi, towarzyszy nam pokój, radość, uczucie miłości, wewnętrzne przekonanie, jak Bóg nas bardzo kocha. Nie towarzyszą temu nieprawe rzeczy, takie jak kłamstwo, strach, poczucie winy czy szantaż czy oskarżenie. Jak my mamy słuchać wobec tego i rozpoznawać głos Boży, myśl Bożą? Trzeba patrzeć, skąd ona pochodzi. Czy z serca, czy z sumienia, rozumu, czy od diabła, czy od Boga. Kiedy nie wiesz, skąd ta myśl, spytaj Ducha Świętego. Duch Święty przynosi pokój, radość, odpocznienie. Prosta myśl. Gdy jej nie rozumiesz, pytaj Boga, o co chodzi. Zadawaj Bogu pytania, w stylu spotkałem na przykład na przyjęciu kobieta, czy ona może być dla mnie żoną. Zwykle druga strona również dotknięta jest przed Boga. Wielokrotnie różnymi sposobami Bóg mówi do nas. Wskazuje na pewną rzecz, której chce użyć teraz lub w przyszłość. Kiedy szyję ubrania, zwykle widzę, jak ono ma wyglądać. Bóg troszczy się nawet o takie banalne rzeczy. Jest napisane, a ja będę prosić Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami, był na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Jednak wy go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Bo pocieszycie Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy Was wszystkiego i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. Pokój zostawiam Wam. Czytamy w Ewangelii Jana 14, 26-27. Pokój daję Wam. Nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży Wasze serce, ani się nie lęka. Gdy słyszymy Jego głos... I pojawiają się duchowe zmysły, pokój, radość, odpoczynienie. To znaczy, to jest Boży głos. On przybywa wśród nas i w nas będzie. Mam uwierzyć, że ja w nas i wokół nas. Bo wszystko jest oparte na wierz. Pewien wierzący człowiek czekał rok na pracę. Kiedy jej szukał, w internecie usłyszał głos. Wpisz praca informatyk. Zamknij laptop i idź spać. Następnego dnia dostał ofertę. Przyszedł spóźniony na spotkanie o jedną godzinę. W czasie rozmowy z pracodawcą powiedział, że jest pastorem. Nie wiedział, że pracodawca jest protestantem. Pracodawca mu zakomunikował, że od razu zacznie pracę. Mamy modlić się z przekonaniem o to, co Bóg nam kładzie na serce. Po ludzku człowiek wierzący modlił się, by Bóg dał mu jeden pokój i więcej. Ale po trzech miesiącach usłyszał głos. Masz się modlić o dom. Wtedy dysponował tylko siedemdziesięcioma tysiącami na zadatek. Dzięki interwencji Boga otrzymał kredyt na dom, sto tysięcy. Podarował mu wujek. Sprzedający wahał się, czy ma sprzedać nieruchomość, aż doszło do transakcji. Mamy szukać najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam dodane. Skup się więc na Jezusie, bo On ma być najważniejszy w Twoim życiu. Pragnij. Za wszelką cenę słyszeć głos Boga i skup się na tym, co On mówi. Bądź zaangażowany w pracę Pańską. Nie pozwól, by cokolwiek siebie rozpraszało, na przykład komórka, telewizor, zwierzęta. Dbaj o Boży pokój, który ma Ci cały czas towarzyszyć. Rozwijaj duchowe zmysły, nie jest ważne, co mówią do nas ludzie, gdy słyszymy Ducha Świętego. Noe budował Arkę i nie patrzył na reakcję ludzi. Szukając jego głosu powinniśmy zachowywać się tak, jak podczas poszukiwania złota. Czasami Bóg mówi do nas przez zwykłe wydarzenia. Kiedyś kobieta oddała ostatnie pieniądze w sklepie, wraca do auta i widzi 50 dolarów na masę samochodu. Powierzmy nasze pragnienia i emocje Bogu. Nie przyjmujmy żadnego głosu potępiającego, obwiniającego nas. Korzystajmy z rozsądku opartego na doświadczenia i słuchajmy dobrej rady od Boga, który mówi do nas przez ludzi. Pamiętajmy, że diabeł może nas zwodzić, gdyż chce nas przesiać, ale głos Pana jest cenniejszy niż złoto. To jest Jego słowo. Jego objawione słowo jest światłem, które rozświetla mroki. Są trzy źródła myśli. Jak zrozróżnić, która ta myśl w głowie jest od Boga? Zadajemy sobie pytanie. Czy to jest miłe, kochające, inspirujące, mądre, leczące? Wtedy to jest Bóg. Czy to jest okrutne, destrukcyjne, negatywne, oskarżające, potępiające? Wtedy jest to wróg. Czy to jest logiczne, analityczne? To wtedy to jesteś ty. Mam odróżnić naturę wroga od natury Ducha Świętego. Kiedy chcesz słyszeć głos Pana, ucisz się przed Bogiem. Przestań. Przestań przed Panem i zobacz, że On jest dobry. Spójrz na Jezusa jako sprawcy dokończyciela twojej wiary, słuchając dostroj się do Jezusa, do spontanicznego przepływu. Zapisz to wszystko. Kiedy mówimy o dostrojeniu się do spontanicznego przepływu, trzeba wiedzieć, że prawa półkula mózgu odpowiada za intuicję. To jest świadomość, sztuki, muzyka, wyobraźnia. Lewa półkula mózgu zaś za logikę, umiejętność liczenia, czytania, pisania. Pobudzajmy przepływ prawej półkuli mózgu przez muzykę i ciszę, Nasiągniętą Bożą obecnością, nasiąkajmy, śpiewajmy innymi językami lub rozumem. Rozwijajmy zdolność widzenia w duchu, szukajmy wizji u Pana. Pytajmy Pana, co chciałby Ci powiedzieć lub pokazać. Co Duch Święty może zrobić dla mnie, kiedy się w Nim zanurzę Nasiąkanie, zanurzanie się w obecności Boga to odpocząć w Jego miłości. Cierpliwie czekać na Boże dotknięcie, które zaczyna łączyć Cię z rzeczywistością Ducha Świętego. Duch Święty może odnowić Twojego Ducha wtedy, pomóc Ci wyraźnie słyszeć Boga, pomóc Ci w znalezieniu świeżej wizji i kierunku w życiu, złagodzić ból w sercu, obdarzyć się mocą Pana, podnieść Twoje brzemię, Upoważnić się do uwolnienia się od nałogowego grzechu, dać się nowe zasoby łaski, cierpliwości, miłości w relacjach, prowadzić się w głębszą zażyłość z Ojcem Niebieskim. Potrzebujesz znaleźć takie wygodne miejsce, w którym możesz być bezbronny, skoncentrować swoją miłość na Jezusie. Potrzebujesz wtedy nic nie robić na siłę, po prostu zrelaksować się przed Bogiem, poświęcając Mu trochę czasu z Nim i pozwolić rozkoszować się Nim i pozwolić Mu się kochać. Rzeczy otrzymujemy od Boga przez wiarę. Jeśli poprosimy o chleb lub rybę, On nie da nam kamienia ani skorpiona. Więc wierzę oczekujemy na Pana. Wielokrotnie muzyka jest dla mnie inspiracją z ducha i dlatego ją włączam, aby lepiej słyszeć Boga. I kiedy zaczynam modlić się, Panie z moim pasterzem i niczego mi nie braknie, pasie mi na zielonych łąkach, prowadzi mi nad spokojne wody, rzeźwa moją duszę, przychodzi ulga do mojego serca. I kiedy zaczynam zanurzać się coraz bardziej nasiąkać moi drodzy w obecności Boga. Wtedy zaczynam uwielbiać Boga, że Pan jest moim pasterzem, że niczego mi nie braknie, pasie mi na zielonych łąkach, prowadzi mi nad spokojne wody, orzeźwia moją duszę. Jestem w stanie uspokoić i uciszyć mą duszę przed Panem. Rozmyślać w swym sercu i na łożu, milczeć, aby słyszeć Boga, wyciszyć się przed Panem i oczekiwać go cierpliwie, że On odpowie na moje wołanie. Słyszymy wielokrotnie Jego głos w ciszy. Słowo Boże mówi: przestańcie, uspokójcie się, poznajcie, że ja Bóg. Wielokrotnie czytam ten fragment Słowa Bożego z Zajasza 38 i dlatego Pan czeka, aby nam okazać łaskę i dlatego podnosi się, aby nad nami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa, szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. I coraz bardziej rozumiem, że warto jest czekać na Boga, że warto być cierpliwym w tym czekaniu i wytrwałym bo jest napisane, na pewno okaże Ci łaskę na głos Twojego wołania, gdy tylko usłyszy odezwie się i nie będziesz już ukrywał Twój nauczyciel i Twoje oczy będą oglądać Twojego nauczyciela. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, Twoje oczy usłyszą słowa odzywające się do Ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie. Chodzić. Amos, podobnie jak większość proroków, rozpoczynał rozmowę z Bogiem poprzez serię obrazów. Jest napisane Amos Amosa Księdze 8.1. To mi ukazał Pan Bóg. Oto stał kosz letnich owoców. Wtedy zapytał, co widzisz, Amosie? odpowiedziałem kosz letnich owoców. Pan znowu powiedział do mnie, nadszedł koniec mojego ludu Izraela, nie będę już więcej odpuszczał. Wielokrotnie mówi przez proroków, mnoży widzenia i przez proroków poddaje przepowieści. Zazwyczaj otrzymujemy wrażenie w naszym duchu pokazujące nam coś lub dające nam obraz odnożący się do kogoś lub czegoś. Kiedy tak stoimy przed Panem, czasami odczuwamy głos mówiący do naszej świadomości. Tak jak jest napisane w Księdze Jonasza, jeden, jeden słowo Pana doszło do Jonasza, syna Amitaja. Kiedy oczekujemy na Pana, Jego słowo po prostu wpada do naszej świadomości. Apostoł Jan usłyszał fizycznie słyszalny głos. Kiedy czytamy w objawieniu Jana 1.10 znalazłem się w zachwyceniu Ducha w Dniu Pańskim i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby. On był cały czas w modlitwie nieustannej i szukaniu Boga. Ja wielokrotnie mogłam słyszeć głos Pana Mieć tą łaskę jak trąba, bardzo głęboko, bardzo dźwięczny, autorytatywny. Ale nawet żona Piłata, czytamy, doświadczyła dialogu podczas snu, co pokazuje nam, że Bóg mówi również do ludzi niewierzących. Gdy on siedział na krześle sędziowskim, jego żona posłała wiadomość do niego. Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele wycierpiałam z jego powodu. Również Bóg przemówił przez echo króla egipskiego, ale król Jozjasz nie posłuchał tego. Król Izraela i umarł. Król Echo. Kto był król egipski? Widzimy tutaj, że Duch Boży chce prowadzić nas przez proces szkolenia w słuchaniu głosu Bożego. Czytamy księdze Jeremiasza 1, 11-12. Potem doszło do mnie słowo Pana mówiące Co widzisz, Jeremiasz? I odpowiedziałem, widzę gałązkę migdałowca i Pan powiedział do mnie, dobrze widzisz, ja bowiem przyspieszam swoje słowa, aby wykonać. Bóg pozwoli prorokowi ujrzeć i porozmawiać na temat błahych spraw, aby poprzez proces szkolenia przygotować go tak, aby widział i słyszał, przekazywać ważne sprawy. I widzimy... Pierwszy rozdział, 13-14 werset Księgi Jeremiasza ponownie doszło do mnie słowo Pana mówiące Co widzisz? Odpowiedziałem Widzę wrzący kościół, a jego przednia strona skierowana jest ku północy Pan powiedział do mnie Od północy spadnie nieszczęście na wszystkich mieszkańców tej ziemi Bóg stopniowo dawał coraz bardziej objawienia, które wymagały większego zrozumienia, ale też odpowiedzialności. Prorok Samuel również otrzymywał instrukcje od kapłana Heliego, co pozwoliło mu odpowiedzieć na głos Pana. I to przydarzyło się więcej niż jednemu z proroków. Bo rozwinięta relacja z Bogiem będzie skutkować efektywniejszą komunikacją. Osobiście wierzę, że Samuel odbył rozmowę i miał objawienie od samego Chrystusa. Jest napisane, Samuel rósł, a Pan był z nimi nie pozwolił upaść na ziemię żadnemu z jego słów. Owa intymność pozwoliła mu mówić o ważnych kwestiach ukazujących kierunek dla innych osób. Gdy Samuel zobaczył Saula, Pan mu powiedział, oto człowiek, o którym ci powiedziałem, właśnie on będzie panował nad moim ludem. I wtedy posłał go, aby namaścić. Jeszcze raz. A potem posłał go, aby namaścić Dawida na króla. I czytamy pierwsza Samuela 16, 11 do 13, że Bóg pokazał mu, który z synów Jesego jest tym, który ma być namaszczony. Bo kiedy pojawił się Rudy o pięknych oczach, o ładnym wyglądzie Dawid, Pan powiedział, wstań, namaś go, bo to jest on. Samuel wziął więc róg z oliwą i namaścił go pośród jego braci. Od tego dnia Duch Pana wstępował na Dawida. Samuel zaś wstał i poszedł do Rama. Ten rozwój relacji jest związany z wzrostem wiary w naszym życiu. Bo mamy różne dary według łaski, która nam jest dana w Chrystusie. Jeden ma dar prorokowania. To niego używa stosownie do miary wiary. Bo prorokowanie jest jedynie przekazywaniem tego, w co wierzymy, że usłyszeliśmy, co Bóg mówi do nas, dla dobra innych, ale również jest wynikiem wzrastającej wiary i pewności w naszej relacji z Panem. I Bóg mówi do nas, przez słowo swoje w pierwszym liście Piotra, w czwartym rozdziale, abyśmy byli dobrymi szafarzami różnorakiej łaski Bożej, sługując sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Bo jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga. Jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. Słyszenie Boga oznacza, że jesteśmy również odpowiedzialni za wypowiadanie i przekazywanie komunikatu Ducha Świętego w dowolny, wybrany przez siebie sposób. Dokładnie to, co Bóg do nas mówi. A więc jak Bóg z nami może komunikować? W życiu Eliasza, kiedy spotkał się z Panem na górze, Pan przychodził koło niego, a wicher potężny i silny, strząsający górami, kruszyjący skały, wszedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana, czytamy. Bóg przemawia potężnym głosem, przez wichry. A dalej jest powiedziane, po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Ten głos jest tak potężny, wielki, że może potrząsać ziemię. A po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ognie nie było Pana. Bóg może mówić w ogniu do nas. A po ogniu cichy, łagodny powiew I gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł. I stanął u wejścia do pieczary. A wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? Bóg znajdzie nas wszędzie. Może to być cichy głos, ledwo słyszalny. A może to być potężny głos. Może to być pisane Słowo Boże. Mogą to być okoliczności, w których nas stawia. Może komunikować do nas prześrodki służące objawieniu, proroctwo, słowo mądrości, wiedzy, osobiste objawienie, rozróżnienie duchów. Widzimy, że Bóg wielorakimi sposobami, różnorodnymi sposobami mówi do nas, bo w Nim jest bogactwo chwały, którą chce nam objawić. Dzisiaj moja modlitwa jest prosta, i wierzę, że to jest również Twoja modlitwa do Boga. Daj mi usłyszeć dzisiaj Twój głos. Daj mi chodzić w światłości Twojego objawienia, abym widząc i słysząc Cię, Boże, nigdy nie szła w ciemności, ale w Twojej światłości, bo do tego wszyscy. W Chrystusie jesteśmy powołani.